i dzieje się tak dlatego, że duch inkarnujący dane dziecko nie połączył się jeszcze do końca z ciałem materialnym, więc ma jeszcze łatwy kontakt tym światem duchowym. Jako, że każdy człowiek składa się z ciała materialnego, z ciała duchowego, czyli łącznika oraz z duszy i do pewnego wieku ta dusza jest tak jakby luźno przypięta do ciała materialnego, więc ten kontakt ducha ze światem duchowym jest ułatwiony i z wiekiem to połączenie staje się coraz mocniejsze i całkowite połączenie się ducha z ciałem następuje w momencie osiągnięcia dojrzałości przez danego człowieka. Mówiłem tutaj, że dzieci mają bardzo mocno rozwinięty dar medialności, jednak nie oznacza to, że każde dziecko jest medium. Otóż nie należy myśleć, że jeśli dziecko ma bardzo mocno rozwinięty dar medialności, to od razu musi być ono gotowe na to, by być medium, więc nie wiem, próbować je jakoś wykorzystywać do kontaktów z duchami. Jako, że takie rozwijanie tej medialności na siłę może bardzo zaszkodzić temu dziecku ze względu na delikatną psychikę i wyobraźnię, dane dziecko jest y, wtedy gotowe, wtedy może być medium, gdy ten dar pojawia się samoistnie. Czyli na przykład dziecko samo siebie widzi jakieś duchy i Zajmę na to pewnego dnia, przychodzi do rodziców i mówi, że właśnie widziało babcie. Rodzice się oczywiście dziwią, bo babcia zmarła 10 lat temu i zwykle przypisują wyobraźnię takiego dziecka i często właśnie to jest powodem tego, że dziecko jakby marnuje swój dar, ponieważ jeśli rodzice mówią, że to jego wyobraźnia, no to tak będzie ono myśleć. I właśnie dla dzieci, u których ten dar medialności występuje samoistnie, to takie widzenie duchów jest czymś naturalnym i naturalnym do tego stopnia, że często nie przywiązuje do tego żadnej wagi a czasem nawet zapomina całkowicie o tym widzeniu, by przypomnieć sobie o tym w późniejszym wieku i właśnie w tym późniejszym wieku zastanawiać się, o co wtedy chodziło. Tutaj właśnie mówiłem o tym widzeniu duchów. Może też się również pojawić choćby der psychografii i, co ważne, dziecko nie powinno samo próbować rozwijać tych zdolności i z powodu tego, że może ono traktować to jak zabawę. A jak już wcześniej wspominałem, na poprzednich audycjach to kontaktowanie się z duchami, mając nieczyste intencje, czyli na przykład właśnie jakąś chęć zabawy może przyciągać niedoskonałe duchy, które to mogą zaszkodzić danemu dziecku. I w takim przypadku należałoby znaleźć kogoś doświadczonego, kto mógłby ewentualnie pokierować tym darem u danego dziecka. A jeśli nie ma takiej osoby, no to spróbować jakoś to jakby uciszyć. Przykładem takiego medium, które to już właśnie jako dziecko miało te zdolności rozwinięte, jest choćby szykoszawie który to duchy zaczął widzieć już w wieku 4 lat, a w wieku 5 lat widział swoją zmarłą matkę i rozmawiał z nią, co zresztą pomogło mu bardzo, jako że był on bardzo wrażliwym dzieckiem. I tutaj na koniec muszę powiedzieć, że jeśli ktoś zabiera się do kontaktów z duchami i mówię tutaj zarówno o dzieciach, jak i dorosłych, to każdy musi zostać nauczony szacunku do duchów i muszą poznać wszelkie niebezpieczeństwa na nich czyhające. I zabierać się za to tylko i wyłącznie wtedy, gdy to samo przyjdzie, a nie zostanie w jakikolwiek sposób narzucone i to by było na tyle, jeśli chodzi o medialność u dzieci. Był to dziewiąty odcinek serii Mediumizm. Jeśli ktoś chciałby znaleźć jakieś więcej informacji, to można ich szukać na stronie www.spirityzm.pl oraz na forum spiritystycznym www.forumspirityzm.pl. Jednocześnie polecam zapoznać się z ofertą jedynej w Polsce księgarni spiritystycznej www.rivail.pl, na której to można znaleźć wiele ciekawych książek oraz czasopismo spiritystyczne pod tytułem Spirityzm. Jest ono wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Spiritystycznych. Jeśli ktoś chciałby mi zadać jakieś pytanie, czy ogólnie skontaktować się ze mną, to proszę pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirityzm.gmail.com, a w następnym odcinku będę mówił o kontakcie z wcielonymi duchami. A na koniec cytat Joanny De Angelis, spisany ręką Divaldo Franco, jeśli naprawdę chcesz żyć w harmonii, bądź oddany. Pozwól swojemu życiu się rozszerzać, nie ograniczaj go. W świecie rozpaczy, w którym przyszło nam żyć, każda cząstka miłości jest promykiem światła przebijającym się przez ciemność, który pokazuje drogę. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Produkcja i realizacja Portal Infra